Ej, to chyba koniec, a teraz dla każdego niedowiarka, fragment, lans, lans, lans, nagrany na raz, jeszcze raz. Nie daję na tacę, bo kasę tracę Tu z kacem tymczasem płacę za rację Na rację dacie na stację Wy macie kasę i klasę na wasze fury Dotacje, podziękuj tacie i mamie Dostanie na nie tanie, chlanie za to panie tanie Idą z nimi w taniec, mogę gadać tu na wolno Czarnie pryska, bo ja żyję Nawet kiedy nie oddycham ziom Beat daj. fenomenalny styl, który tu będzie płonął Fenomenalny styl, który wysyłam ziomom No <śmiech> na to świadkam to był spontan CD z Ibis przy oka Taki treni przed kolejnymi projektami, na które będzie warto czekać Na pójdzie pojawił się DJ Dread, Nota, Achmed Majchalski Chińczyk którego imienia nie potrafię wymienić MC Neno jak zwykle trzynastka